Czy tak. że jestem z jakiego podcastu? Czy mam powiedzieć, że, tak, że jestem z Możesz powiedzieć, z jakiego podcastu? No, wszystko jedno. to tak parę różnych chcę. Okej, okay, no, dobra. Już? No. Dzień dobry Państwu, jestem Filip. Słuchacie innego konceptu, najlepszego podcastu w galaktyce. Do widzenia. Tak, tak, Widziałem się z Filipem Szareckim. Kolejny podcaster został zaliczony, zadzwonił do mnie z nieznanego dla mnie numeru i powiedział, hej jestem w Krakowie, spotkaj się ze mną, zaopiekuj się mną i tak dalej. No i ja to zrobiłem tak, że możecie do mnie dzwonić jak będziecie w Krakowie i mówić, że spotkaj się ze mną. Niestety nie udało nam się nagrać nic konkretnego, ale o tym będzie pewno innym razem, o ile mi się będzie chciało zrobić z tego temat na cały odcinek. E, tak, a teraz odcinek w klimatach archeologicznych. Krótki i luźny z Michałem. Michał już nie jeden raz występował w tym podcaście, dawał głos do nagrywajki, więc pewno większość z Was go będzie jakoś kojarzyć. Posłuchajcie i... No i nie wiem, uważajcie na kałuże. One zawsze tak żałośnie zawodzą. Wskocz we mnie, wskocz! Ale w rzeczywistości to są strasznie zdziry i kończy się to przemoczonymi butami. Tak, to taka jesienna mądrość. E, było, nie minęło. To jest zasadniczo grupa wykrywaczowców. Tak, tych pierdolonych wykrywaczowców. Czyli amatorzy, którzy niszczą wszystko na swojej drodze. Tak. Zazwyczaj. Nie wszyscy. Niemniej, to jest grupa wykrywaczy osób, która poszukuje różnych pamiątek z pierwszej i drugiej wojny światowej. I tam mój pracodawca, że tak powiem, się trochę zaczepił i pomaga im jako archeolog badać to troszeczkę bardziej naukowo. Między innymi trafili na wrak Messerschmitta, Jakieś okopy z pierwszej wojny światowej i fragmenty rakiet V2. O, Także pewne sukcesy mają. No a teraz właśnie w przyszły weekend mamy jechać, szukać bombowca Liberator, który się gdzieś tam rozbił. Nie wiem, co z niego zostało w sumie. A ja, ja, przecież to było Parę lat temu. Ja, ja, ja, to była druga wojna światowa. To, to, było, to było dosłownie parę lat temu. Jakim cudem to mogło gdzieś tak rozbić i zostać przykryte, tak ukryte, że nikt tego nie znalazł? Wiesz co, na przykład Messerschmitt, główny blok silnika z kabiną, e, były na czterech metrach pod ziemią. <śmiech> jakim cudem? Tak, się to wbiło z prędkością ale dźwięku. Tak, tak to, ale to się tak wbiło i nikt tego nie, jakoś nie, przez te dziesiątki lat nie, nie znał. Przecież to ślad był przez następne parę lat, że tam to, to coś z specjalnie śladu był, Grunt był grząski, to był taki bagnisty teren, który później został osuszony częściowo. No to może, no. Także, to, owszem, skrzydła czy ogon se wystawały i to oczywiście... Polacy zebrali na złom <głos> <głos> jakżeby inaczej no, no i nie, nie przyznali ale, się skąd to mają No a reszta została zapomniana a ale ta ale akurat w Polsce Ludowej pytali no, to, że, pami pamiątka po ojcu <głos> <głos> <głos> <głos> sam, sam zestrzelił to zabrał na pamiątkę <głos> <głos> No ale przecież nikt nie będzie robił wykopów 4 metry, żeby dobre się No to do... głęboko. No właśnie, musieli ściągać koparkę. No i fajna rzecz znaleziona. Właśnie jak byłem w tym Muzeum Lotnictwa po raz kolejny, teraz, no to tak zwróciłem uwagę, że tam jest parę, parę rzeczy fajnych, takich postawionych, które wyglądają autentycznie jak wykopane z ziemi. Takie przerzawiałe, totalnie zapuszczone, powyginane. Jakiś karabin, jakieś część silnika, jest parę takich rzeczy. Bardzo już że jest, jest to po prostu wykopane. No, no, no. Ustępnie, nie czy wiesz, ale drugie największe muzeum militariów w Polsce jest pod Kielcami. Nie wiem, nie wiem. Jest, jest to Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. To jest największe. Mm. Jest Muzeum Orła Białego pod Kielcami. Takie ciekawe? Czy, czy takie sztywne, co, taka, takie złomowisko tylko nie, nie jak ja tam byłem parę ładnych lat temu, to już było z pięć lat temu starał się o dofinansowanie ale mieli tam perełki niesamowite i przy wszystkim to ludzie z pasją no to jest ważne więc no, my tam sobie chodziliśmy to było częściowo jak rzeczywiście złomowisko ale kręciłeś tam takich dwóch ala przewodników Którzy po prostu w razie zapytania na, o dowolne rzeczy tam mogli opowiedzieć i to naprawdę dużo takich pasjonatów pasjonatów faktycznie, którzy raz, że wyszukują takie rzeczy, dwa, sporo o tym wiedzą. Tak, ja już nagrywam od paru minut, nie powiedziałem ci kiedy włączyłem. Pijemy... zorientowałem się no, no. pijemy e, fajne piwa, dwa diametralnie różne, oba drogie i bardzo ciekawe wyrafinowane, rzekłbym nawet ja piję Black Sachty o etykietce, opisz tą etykietę Czarne. czarna czarna taśma po prostu to wszystko grafik się napracował e, piwo bardzo jałowcowe e, pełne olejków takich Mm. Dziwne, ciężkie, treściwe. Alkoholu nie czuć. Mm. Ciekawe, smaczne, fermentowane na drożdżach piekarskich, takich zwykłych drożdżach. O, oh. to e, Tak. E, a twoje jest. Mniej ja zaś piję Jakkolwiek to powinno brzmieć? No. Ja tak. beker. no. Czyli whisky bier. No. Nie mam pojęcia, co dokładnie jest z tą whisky w tym piwie. Tak, w składzie nie ma, że to jest whisky, więc prawdopodobnie użyli, według mnie, y, to ja też za bardzo nie rozumiem opisu, ale według mnie użyli y, słodu do whisky y, i było postażone w jakichś beczkach po whisky czy coś takiego, bo faktycznie smakuje to jakby tam dodali whisky. Niewiele, tak, że tak niewiele, ale... Ale smakuje, jest ta ostrość. Tak, jest troszeczkę odowa. tego. Zero gorzkości. Tak, nie, nie jest gorzkie. So. Alkoholowe, zresztą 9% alkoholu robi swoje. Ja to alkohol nie, nie wyczuwa jakoś bardzo. Jest ostre takie. Jest ostre, ale nie, łyskowo, nie jest tak takie to. bardzo alkoholowe. W każdym razie dobre, dobre piwo. Dobre, ciekawe, przede wszystkim ciekawe. No, ani no, drugie nie jest dla wszystkich. Większość osób by się skrzywiła, niesamowicie by wypluło zaraz, jedno i tak. drugie. Ale no. no nie, nie każdy ma gust, nie? Dokładnie. Mm. No i e, obok tych piw e, na stoliczku jest e, wysypisko e, śmieci. Nie o, jest to powiem. wysypisko śmieci, jest to urna. Właśnie, par, par, e, kiedy się widziałem z tobą ostatnio? Dwa tygodnie temu jakieś, no, więc tak będzie. No, możliwe. Hmm, wchodzę do mieszkania e, i, i e, e, słyszę od ciebie, e, mam nadzieję, że nie będzie ci e, przeszkadzać trup w mieszkaniu. A ja na to pytam się, gdzie ten trup jest. Pokazujesz ręką. Byłeś zawieziony, że to po, tylko podchodzę. jeden worek. No, podchodzę, biorę, biorę ten worek do, do ręki i się pytam, jak ma na imię. A ty, żona, że, że jeszcze nie, nie wymyśliłeś. A bo za tym, no to to nie jest takie proste, bo to kobieta z dzieckiem. Po czym w ogóle poznajesz, że to jest kobieta z dzieckiem? Eee, <laughs> Jakim cudem! No, to jest co, są z, y, dwa różne rodzaje kości. Jedna są A to był ty... żwir kościany. jakbyś to wysypał na stół, to byś zobaczył. Tak, o, tutaj jest mały penizak. No nie, Superna aż tak logista. dobrze nie widać. A tutaj kawałek sutka. Kobiecego, ewidentnie. No, musiałbym cię zatrudnić jako specjalista od kobiecych sutków i męskich penisków, żebyś się rozpoznawał. No jeszcze męskiego peniska jest dosyć łatwo rozpoznać. Ale... No, py py py py pytam się, nie wiem czy tam pamiętasz, że pytam się w tym momencie, skąd to masz? No, to pokazujesz na balkon. Tak. No. Urna. Na, na się wtedy suszyła urna. Suszyła się. Szczątki, kawałki drzewne, czegoś brązowego. No. no i... Wtedy wpadasz w paniczny śmich. śmiech. Mniej więcej. No, no. No, Tutaj no, się nie czy urnę. A potem powiedziałeś, i, i na ile datowana była. Powtórz to, bo... bo... 4000 lat. Piąta Rozwali... epoka brązy, jeżeli ktoś ma wątpliwości. Gość ro rozwalił urnę, która miała 4000 lat i, i, i zbierał z podłogi szczątki ludzkie do woreczka. Właściwie z podłogi, chyba że Barkon na podłogę. Z balkonu jeszcze lepiej. Ciekawe, ile tam było jakichś petów, to to się znalazło z powrotem. Nie palę, więc nie było. Innych rzeczy, takich śmieci. Nie kupa kocia. Już nie. to mi siedzi na kolanach. Niemniej, urna wygląda znacznie lepiej niż ostatnio. No, już się bać w puzzle 3D. Czym to w ogóle sklejasz? Klejem Dragon. Polimerowym. A to jest. A, czyli nie jakiś super specjalistyczny, tylko zwykły taki klej do. Ja Myślę, że nie, nie stać mi było na specjalistyczny klej, ale kolejną pewnie będę już klejem specjalistycznym. Bowiem klej Dragon jest fajny, ale. Ale czegoś drakuje. brakuje. Normalnie sklejamy to klejem takim modelarskim. Znacznie lepiej. Chwytam chociaż no przy tych wielkościach kawałków już nawet on zaczną mieć problem. A powiedz skąd tę urnę, bo w sumie sam nie pamiętam jak, jak to dokładnie tyle wiem, że. To był z nadzoru stamt... archeologicznego nie. w Brzeziach. To ja taką po prostu ktoś chciał coś wybudować, archeolodzy się tam w i wykopali takie coś? Tam był nadzór pod dom w budowę domu. Miał być to nudny nadzór, na którym nic nie miało wyjść. To był zresztą piękny piątek, i ja pojechałem do Wiliszki, licząc na to, że będę się opierdalał przez cały dzień. No niestety o dziewiątej zadzwoniła moja przedstawicielin, że musimy się stawić w Brzeziach, ja i jej mąż. Stem, pojechaliśmy tam i okazało się, że na jednym arze wychodzi 9 urn. Bo tak. jedną sobie spitręłeś w plecaku, czy jak? Nie. Wszystkie odjechały w y, samochodzie mojej pracodawczyni. A po miesiącu albo półtora pojechałem do niej. Jedną urnę rozłoży... Nie, dwie urny rozłożyliśmy u niej w domu. Na kawałeczki. Równie drobne jak ta. Czyli samo się to rozpada. Niestety to się samo rozpada, bo oni od początku wiedzieli, że to będzie szło do ziemi o nikomu nie będzie zależało jak to będzie wykonane, więc czasami nawet nie wypalali tych garnków, w związku z tym są beznadziejne, jeśli chodzi o wykonanie. No to tutaj widać jakiś tam, tutaj przynajmniej taki pasek, zdobień żadnych chyba tak. nie ma na tym. No to jest zdobienie, tu masz zdobienie, pasek. tu masz guski. Bez... Zdobienie w postaci paska. Tak, tu są guski i tu. Dziś tu miałem jeszcze jeden kawałek z guskami, ale w tym momencie ci nie powiem, gdzie on jest. To będzie chyba. Tak. Tu nie wiem, czy widzisz. Pewnie nie. Tu no, są a tu trzy nie guzki. Bardzo. Tu Był jeszcze jeden kawałek z trzema guskami, ale również niestety nie wiem, czy ci go znajdę. A, tu jest. Tuż już trzy guzki widać wyraźnie. No, jest takie coś. Bym sam ten sam tego nie rozpoznał, że to to było celowo wykonane. Tak, to jest celowo wykonane i okazuje się, że bardzo powszechne. O czym nie wiedziałem. Ponieważ jestem noga, jeśli chodzi o epokę brązu. Ale cóż, tak było i tak sklejam. Ale... No tylko czy to miałeś jakoś skatalogować? Czy, czy, czy, czy co? Co w ogóle? No to jest to skatalogowane dobra. zasadniczo. Fakt, jeszcze nie wypisałem na to konkretnych metryczek, gdzie to będzie skatalogowane perfekcyjnie. Ale ponieważ wszystko jest u mnie i to jest tylko jedna rzecz. Nie muszę na razie. Fakt faktem jak to skleję w końcu.. W kilka większych całości, bo w całości się nie uda niestety no nie odjedzie to sobie z powrotem do właściwie tłum, do pracodawczyni, a później do muzeum no i cóż pani pracodawczyni kolejną urnę kolejną rzecz do rozwarnia. jeszcze większą Uwaga, przerywamy emisję odcinka, aby podać komunikat specjalny. Prosto z krakowskiego rynku słuchacie innego konceptu.